Elfów brakowało. Westchnęła, ale usiadła w fotelu i założyła nogę na nogę. Czy to normalna procedura, że książe wampirów poznaje wyniki sekcji? Zapytała. Jako członek starszyzny i osoba zaangażowana w śledztwo, może być nimi zainteresowany, choć nie musi. Przyznałam i zaraz zapewniłam, gdy już ogarniemy komisariat, wypracujemy też procedury. Koniecznie, przytaknęła Bogna. Otworzyła przyniesiony folder i przez kilka sekund przekładała kartki. A więc tak, sądząc po temperaturze wątroby, zmarła nie dalej niż dwie godziny przed moim przyjazdem. Wciąż była ciepła. Ciostępem narzędziem w tył głowy, rany szarpane szyi i ramienia. Przyczyną zgonu było wykrwawienie się, straciła jakieś półtora litra krwi. Rany zadano narzędziem o trzech zębach, obstawiałabym coś w stylu opielacza ogrodniczego. Jak to wygląda? Zapytałam zaskoczona. Jak motyka, tylko ma zęby, a nie jednolitą krawędź, odparła. W ranie były drobinki rdzy i ziemi, stąd takie skojarzenie. Tego się nie spodziewałam. Jesteś pewna, że to nie pazury? Dużego stworzenia, jak wilk? Z całą pewnością nie był to atak zwierzęcia, choć zapewne tak miał wyglądać, powiedziała. Rana na ramieniu została zadana pośmiertnie. Czyli wszystko upozorowano na atak zwierzęcy. Upewnił się Roman. Nie powiem wam, co chciał osiągnąć sprawca, bo nie siedzę mu w głowie. Mogę tylko z całą pewnością stwierdzić, że był człowiekiem, a przynajmniej humanoidem, bo trudno o pewność po tej stronie bramy. Nie miał pozorów, tylko najprawdopodobniej narzędzie ogrodnicze. Zamilkła i zacisnęła usta, jakby niepewna, czy powinna powiedzieć coś więcej. Czy odkryłaś coś, czego byś nie umieściła w raporcie w Toruniu, a tu może się przydać? Zapytałam wprost. Sapnęła. Nieoficjalnie? Przytaknęłam. Nie bała się. Nie wyczułam ani śladu adrenaliny. Była zrezygnowana, jakby wiedziała, że to ją spotka. Nie walczyła, nie ma żadnych ran obronnych. Za to kilka gojących się siniaków sprzed paru dni, a także starszych. Nie zostało w ciele zbyt wiele emocji. Wszystko wydaje się przytłumione. Spotkałaś się wcześniej z takim przytłumieniem? Pokiwała głową. Moje skojarzenia biegną w kierunku depresji. Nie sugeruję, że to było samobójstwo, choć właśnie u samobójców znajdowałam podobne echa emocjonalne. Wiem, że to kompletnie nie ma sensu, ale to właśnie znalazłam w trakcie oględzin. Przeciwnie. Ma bardzo dużo sensu. Zapewniłam, bo pasowało idealnie do mojej roboczej teorii. Miałeś czas, by obejrzeć kota? Pobieżnie, nie robiłam wiwisekcji. Nie sądzę, by te sprawy się łączyły, wbrew temu, co sugerowałaś. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że kota nie zabił człowiek. Tu atak zwierzęcia nie pozostawia cienia wątpliwości zęby i pazury duże. nie wykluczone, że wilk, bo rozstaw jest naprawdę spory, ale też trudno to zmierzyć, bo rozkład jest dosyć zaawansowany, a ja nie zaglądałam pod skórę. Dodała dla porządku. Po chwili wahania sięgnęła po ciastko. Pewnie znowu nie miała czasu, by cokolwiek zjeść. Obejrzała je uważnie, jakby katalogowała w pamięci różnice między regularnym ciastkiem a tym serwowanym u wampira. Choć różnic nie było. Gospodyni Romana naprawdę potrafiła piec, a czekoladę do ciasta sypała hojną ręką. Wampir słuchał wyjaśnień koronerki z uwagą, a gdy skończyła, zapytał mnie, chcesz go aresztować dziś czy jutro rano? Jutro wystarczy. Nie sądzę, żeby próbował uciec i nie wygląda na kogoś, kto miałby jeszcze jakieś ofiary na liście. A jeśli zatrzymam go dziś, będę miała go na głowie całą noc, zanim odstawię go do sądu. Mam co robić i bez tego. Czyli potwierdziłam wasze podejrzenia? Zapytała Bogna. Nie inaczej. To morderstwo niczym nie różni się od tych po drugiej stronie bramy. Te same żałosne motywy. I równie przeciętna kreatura. Choć raz, miła odmiana po seryjnym zabójcy, w więżącym duchy ofiar w latarniach, mruknęła z przekąsem. Przez chwilę milczała, przymykając powieki, a potem westchnęła i zapytała – Gdy mówiłaś, że praca tutaj nie różni się od tej w realnym mieście, wierzyłaś w to choć przez chwilę? Zaskoczyła mnie. – To nie jest ten moment, w którym oznajmiasz, że rezygnujesz? – Zaklepałam dla ciebie najpiękniejszą piwnicę świata – powiedziałam z lekko ściśniętym gardłem. – Nie rezygnuję. Po prostu moja percepcja normalności zderza się z nowymi realiami. Na początku wszystko jest nowe i przerażające, ale szybko się przyzwyczaisz, zapewniła cicha dotąd Daria. Bogna spojrzała na nią z uwagą, a potem zmrużyła oczy. Wampirzyca? Od dekady plus minus, więc też wciąż się uczę, przyznała dziewczyna. Jeśli za dziesięć lat uznam to wszystko za normę, to będzie raczej syndrom sztokholmski, a nie normalność, stwierdziła Bogna. Upiła łyk herbaty i odstawiła filiżankę na stolik. Dobra, nic tu po mnie, wracam do Bartka. Jemu to poszerzanie definicji normalności idzie znacznie lepiej, choć nie jestem pewna, czy Witkacy to najlepszy nauczyciel nowej normy. Wolałabym chyba kogoś bardziej poukładanego, poczytalnego, mniej odurzonego, Bóg wie czym. Nie wiem, czy znalazłabyś na świecie choć jednego szamana, który spełniałby te kryteria. Zauważyłam. Ha, tego się właśnie obawiam, westchnęła. Pozbierała papiery do folderu i mi go podała. Rób, co do ciebie należy, ja zrobiłam swoje. Wstała z fotela i zwróciła się do Romana. Dziękuję za gościnę, choć nie zamierzam odwzajemnić się zaproszeniem do swojego mieszkania. Nie oczekiwałem tego. Odparł książę wampirów, kurtuazyjnie skłaniając głowę. Nie wspomniałam ani słowem, że Roman jest dziwadłem i zaproszenia nie potrzebuje. Przełknęła jakoś to, że wychodził za dnia, a ja nie chciałam burzyć jej przekonania, że zna podstawowe reguły tego świata. Pożegnałam się z wampirami. Odprowadziłam Bognę do samochodu i patrzyłam, jak odjeżdża. Jak na osobę, która przez większość życia wypierała istnienie magii, choć sama była jej nosicielką, radziła sobie zaskakująco dobrze. I wiedziałam, że gdyby nie Bartek, jej syn równie magiczny, pewnie nie zdołałabym jej przekonać do pracy w Tornie. Owszem, pomogłaby mi przy identyfikacji ofiar z masowych grobów, jednak potem postawiłaby zasieki wokół swoich granic. Ale Bartek nie był taki jak ona. Jego magia była trudniejsza do zignorowania, a jego dobrostan znaczył dla Bogny więcej niż wszystko inne. W tym jej własny komfort. Była gotowa adaptować się nawet do czegoś, co ją przytłaczało i wydawało się jej szaleństwem, jeśli tylko dawało lepsze perspektywy na wychowanie syna z dala od niebezpieczeństw, jakie niosła jego magia. Po kilku tygodniach z Salcią rozumiałam to nieco lepiej. Rozdział 34. W nocy znów wróciły koszmary. Na szczęście nic apokaliptycznego, ale i tak nie były przyjemne. We śnie szukałam grobu pani Bożeny. Z łopatą kręciłam się po ogródku za jej domem i kopałam doły grzebiące w ziemi w poszukiwaniu ciała. Katia stała z boku i tłumaczyła mi, że to robota głupiego, bo gdyby coś tu było, powiedziałaby mi jako pierwszej. Ale ja nie mogłam się poddać. Obudziłam się z bólem głowy, zmęczona, jakbym naprawdę całą noc machała łopatą. Wyślizgnęłam się z łóżka, poszłam do kuchni. Złapałam paracetamol i nalałam sobie szklankę wody, czekając, aż dzbanek ekspresu wypełni się kawą. Na przy zlewie zjadłam miseczkę płatków z mlekiem. Miron wczoraj doczekał mojego powrotu, ale potem w pół słowa zasnął. Baterie zjechały mu do zera. Nie zmrużył oka, odkąd dostał wezwanie do szczelin. Salcia i biarkę spali splątani kończynami z pościelą zmiętą jak po burzy i mamrotali, jakby przez sen gadali ze sobą. Zostawiłam im na stole notatkę, żeby wiedzieli, gdzie jestem. Czas aresztować kanalię. Czułam się tak podle, że miałam nadzieję na pretekst, by go trochę sponiewierać. Może będzie stawiał opór albo rzuci się do ucieczki i poszczuje go Johanem lub Romanem bo sama na pewno nie będę za nim biegać. Zakładałam buty, gdy zadzwonił telefon. Odebrałam szybko, zanim głośny dzwonek postawiłby wszystkich na nogi. Może cię zainteresuje, że Korfanty pakuję właśnie Bety do samochodu. Rozległ się głos Johanna. Zatrzymaj go, będę za dziesięć minut, rzuciłam. Zbiegając po schodach, dałam cynk Romanowi. Kiedy dotarłam na ulicę, przy której mieszkała pani Bożena i jej zamordowana sąsiadka, Torwanty Szczawik klął głośno mocując się z kołem. Samochód stał krzywo, uniesiony z jednej strony na podnośniku, a on zapierał się całym ciałem, próbując odkręcić zapieczone śruby. Johan siedział w swoim aucie zaparkowanym na sąsiednim podjeździe. Gdy się zbliżyłam, wysiadł. Zaparkowałam obok. – Przebiłeś mu oponę? – zapytałam rozbawiona. – Chciałaś, żebym go zatrzymał. – Nie mam tu jurysdykcji, więc nie mogłem go aresztować – a gdybym próbował siłowo pokusa, by skręcić mu kark, zrobiłaby się zbyt dużo, Tak, było bezpieczniej. Wykorzystałem moment, gdy wrócił do domu po kolejne walizki. Cały dobytek chyba spakował, bo wynosił je na cztery tury. Podeszłam do mężczyzny sapiącego nad śrubami. Korfantyszczawik, jesteś aresztowany za zabójstwo Malwiny Szczawik. Wszystko, co powiesz, jak i to, co przemilczysz, wykorzystamy przeciwko tobie przed trybunałem. A jeśli spróbujesz uciekać, puszczę za tobą gon, bo nie mam cierpliwości do damskich bokserów ani żonobójców. Oznajmiłam beznamiętnie. Obejrzał się gwałtownie i aż wypuścił kluczy z ręki. Co też pani wygaduje? Moją żonę zamordowała jakaś bestia. Wcześniej dorwała naszą sąsiadkę, a pani nic z tym nie zrobiła, więc to pani wina. Huknął tonem faceta, który całe życie tresował żony do myślenia, że gdy on podnosi głos, ona ma pokornie cofnąć się o krok i zamknąć usta, inaczej oberwie. Podeszłam bliżej i z zgrabnym ruchem założyłam mu kajdanki. Jeszcze raz powtórz te brednie, że to moja wina, a zrobię przystanek na moście i zapytam Kelpie, czy nie potrzebują zapasów na zimę. Odparłam. Nie może pani, nie ma pani żadnych dowodów, rzucił. Mam nadto, a znajdę jeszcze więcej. Zapewniłam. Popchnęłam go w stronę domu. Tam rozkułam tylko po to, by przykuć do rurki kaloryfera. Nie chciałam, żebym się plątał pod nogami, gdy będę szukać narzędzia zbrodni. Po oględzinach Bogny wiedziałam dokładnie, za czym się rozglądać. Omiotłam wzrokiem salon. Kiedy włamał się do domu pani Bożeny, naprawdę robił zdjęcia, ale nie po to, by wysyłać je na grupy sąsiedzkie, tylko żeby je potem skopiować i wykorzystać do inscenizacji. Miał zrzucić winę na nieznanego sprawcę zaginięcia pani Bożeny, a przy okazji przypisać mu śmierć własnej żony. Przedobrzył. Dwa miejsca zbrodni nigdy nie wyglądają tak samo, nawet jeśli sprawca jest ten sam. To, co tam dało się jeszcze jakoś zinterpretować, tu waliło po oczach fałszem. Zajrzałam pod meble, do szuflad, pod poduszki na kanapie. Wspięłam się nawet na stołek, by zerknąć na górną część kredensu i do kratki wentylacyjnej. Po kwadransie wiedziałam już, że nic tu nie ma. Może pozbył się broni? Rozmyślałam krążąc po domu. Nie, nie ryzykowałby. Musiał kontrolować narrację. Zadzwonił do mnie tuż po zabójstwie. Bogna mówiła, że denatka była jeszcze ciepła, czyli nie mógł marnować czasu na wyprawy tylko po to, by wyrzucić narzędzie zbrodni. Zresztą, gdyby ktoś je znalazł, zaczęłyby się problemy. Codzienny przedmiot nie budzi podejrzenia w zwyczajnym miejscu. Za to, gdyby ktoś znalazł porzucone w lesie narzędzie ogrodnicze, zwłaszcza pachnące krwią, zrodziłyby się pytania. Przeszłam przez dom do tylnego wejścia. Nie upozorował włamania, nie wybił szyby, ale na jasnym linoleum dostrzegłam pojedynczą, maleńką kroplę grawitacyjną. Wyglądała jak plemnik z ogonkiem. Płynęła prosto do celu, wskazując kierunek, w jakim ktoś tu szedł. Na zewnątrz poszłam i ja. – Nie może mnie pani tu zostawić! – wrzasnął korfanty, gdy zamknęłam za sobą drzwi. – Wilk dotrzymuje panu towarzystwa! – rzuciłam przez ramię. – Wilk? – ryknął. Zaraz potem rozbrzmiał śmiech Johanna. Nawet bez magii trudno było nie zauważyć, że Johan nie jest człowiekiem. Bogna wyczuła to od razu. A ten facet mieszkał w Tornie od ponad trzydziestu lat i wciąż się dziwił. Powędrowałam wyłożoną łupkiem ścieżką do szopy w rogu podwórka. Znalezienie trójzębnego narzędzia pasującego do opisu Bogny ze śladami rdzy i ziemi zajęło mi pięć minut. Szczewik nawet się nie wysiliłby by je porządnie ukryć. Wcisnął je do pustej donicy i przykrył workiem po perlicie. Na ciemnym drewnie i metalu nie widziałam krwi, ale sądząc, po zapachu było jej tam sporo. Zapakowałam spulchniacz, czy jakkolwiek się to nazywa, do worka na dowody. Bogna mu się przyjrzy i porówna ślady z obrażeniami pani Malwiny, ale właściwie byłam już pewna, że mam to, czego szukam. — Hej, Dora, aresztowałaś gnojka? — zawołał Roman, idąc do mnie przez trawnik. Szykował się na wakacje życia cały bagażnik walizek. Tylko dlatego nie poczekałam na ciebie, żebyś mógł się nacieszyć tą chwilą. Powiedziałam. Uniosłam torbę z narzędziem. Zobacz, jakie ładne znalazłam. Nawet wampiry, choć u nas rozwody właściwie nie istnieją, nie mordują żon tak często jak ludzcy faceci. Mają prawo do rozwiązania małżeństwa jednym podpisem na kartce papieru. Co trzeba mieć w głowie, by uznać, że morderstwo jest prostsze? Roman był zdegustowany. Co poradzisz? Unikał prawnika, to teraz od wywodów takowego będzie zależeć, czy całe życie przesiedzi w więzieniu na rubieżach, czy puszczą za nim gon. W obu przypadkach zapowiada się do żywocie. Tylko w drugim finał nastąpi znacznie szybciej, skwitował Roman. Z narzędziem w torbie dowodowej weszliśmy do domu. Korfanty siedział cicho jak trusia i nawet na nas nie spojrzał. Wpatrywał się w Johanna, który stał swobodnie, oparty o ścianę i czyścił pazury. Całe jego ciało było ludzkie poza dłońmi, porośniętymi futrem, zakończonymi dziesięciocentymetrowymi szponami On mi groził wykrztusił w końcu szczawik Ja w życiu po prostu podzieliłem się refleksją odpowiedział wilk, niewzruszony Jaką konkretnie zapytałam O, że wystarczy dwucentymetrowe nacięcie na tętnicy, a wykrwawiłby się w niecałą minutę fakt, jak to mówią, Wilk był jak zwykle najlepszym odbiorcą własnego dowcipu, więc zarechotał, co podziałało na Korfantego jeszcze bardziej. Proszę mnie stąd zabrać i trzymać go z daleka, zażądał. W zamian za co konkretnie? Bo Johan już się zgłosił, by być pańskim strażnikiem aż do dnia procesu, powiedziałam. Szczawik zaczął oddychać tak szybko, że był o krok od hiperwentylacji. Odwróciłam się, jakbym planowała odejść, a on zawołał za mną. Wszystko powiem, tylko proszę go trzymać z daleka. Wszystko pan spisze w najmniejszych szczegółach i złoży czytelny podpis. Przyzna się pan, jak wyglądało wasze pożycie małżeńskie, jak i dlaczego zabił pan żonę, a wtedy Johan zniknie z pańskiego życia. Zostanie tylko wspomnieniem, które wróci czasem w koszmarach. Ślad wyrachowania przemknął przez twarz Korfantego, jakby kalkulował, co jeszcze może ugrać. Proszę nawet o tym nie myśleć, stwierdziłam wprost. Nie był pan wystarczająco inteligentny, by pozbyć się narzędzia zbrodni. Nie był pan dość cwany, by przekonująco upozorować miejsce zbrodni. Szansa, że nagle obudzi się w panu geniusz zbrodni jest naprawdę nikła. Prędzej pan wygra w totka, o ile znajdzie pan kolekturę w więzieniu. I wtedy zobaczyłam, jak schodzi z niego powietrze. Jak z balonika, na którym ktoś usiadł. Gwałtownie i z nieprzyzwoitym odgłosem. Dlaczego zabił pan żonę? Zapytałam. To trwało za długo, wyjęczał. Co dokładnie, małżeństwo? Dociekałam. Trucizna. Nie chciała działać, mruknął. Wyciągnęłam komórkę i włączyłam dyktafon. Spisywanie tego, co uknął w swoim małym rozumku, zajmie godziny. I tak nie uniknie konsekwencji, ale póki był zmiękczony urokiem osobistym Johanna wolałam nagrywać. Dla porządku dokumentacji. Zapytałam pana Korfantego Szczewika, dlaczego zabił żonę. Proszę powtórzyć swoją odpowiedź. Podsunęłam komórkę pod jego zaczerwieniony z emocji nos. Powtórzył. A potem popłynęła opowieść o podłej kobiecie, która stanęła mu na drodze do szczęścia i samorealizacji. Oczywiście u boku 20 lat młodszej kandydatki na żonę numer dwa. Poprosiłam o przykłady podłości pani Malwiny. Wydukał coś o kiepskich obiadach i braku libido. Rozwód nie wchodził w grę. Musieliby sprzedać dom i podzielić się zyskiem. Ale co to za zysk? Za taką kasę nie kupiłby porządnego mieszkania, a miał przecież standardy. Opowieść była banalna i nudnawa, a sprawca zbrodni okazał się żałosnym przemocowcem przyłapanym z ręką w gaciach. Nawet Johan zmęczył się nią szybko i wyszedł przed dom. Roman słuchał z niesmakiem. O, kiedy zginęła sąsiadka? Uznałem, że to okazja mojego życia, kontynuował. Przecież jeśli zginęła jedna kobieta mogła i druga, to się nazywa czarna seria. Włamał się pan na miejsce zbrodni, by skopiować szczegóły? Zapytałam. To nie do końca było włamanie. Zaznaczył, jakby próbował uniknąć dodatkowych dwóch lat odsiadki za wtargnięcie na cudzą posesję. Prawie przewróciłam oczami, gdy wyjaśnił. Szyba była wybita, więc tylko otworzyłem zamek. To nie jest włamanie, bo nie ja wybiłem szybę. Proszę opowiedzieć o morderstwie. Powiedziałam, zmieniając temat. Więc opowiedział. Jak zaskoczył żonę, ogłuszył a potem zadał ciosy narzędziem ogrodniczym, żeby wszystko wyglądało na atak zwierzęcia. Skrupulatnie podał liczbę ciosów, opisał upozowanie ciała i wymienił dalsze czynności. Na chłodno pamiętał wszystko. I dalej nie pojmował, jak podle to o nim świadczy. Nagranie trwało 27 minut, czas, którego nikt mi nie zwróci. Umarłych komórek mózgowych też nie. – Johan – zawołałam – – Odwieź pana Korfantego do sądu, spiszę to wszystko przy urzędniczce trybunału, a potem trafi do celi. – Obiecała pani, że będzie go trzymać z daleka – żachnął się Szczawik. – A pan obiecał żonie miłość i uczciwość aż po grób – odpowiedziałam chłodno. Johano deskortował więźnia do auta. Zadzwoniłam do sądu, żeby byli gotowi na transport. Poinformowałam, czego mogą się spodziewać i zapewniłam, że dostarczę raport z sekcji oraz nagranie przyznania się do winy. A nie byłoby lepiej skończyć sprawę od razu? Pozwolić mu się potknąć i upaść na opiecz ogrodowy? Tak trzy razy? Zapytała Augusta, starsza urzędniczka, która najwyraźniej minęła się z powołaniem. Nienawidziła biurokracji z głębi serca. To już decyzja sędziego. Ja mu w wyroki nie zaglądam. Odparła i pożegnawszy się z Augustą, schowałam komórkę do kieszeni. Dora! Rozległ się alarmujący wrzask Johana sprzed budynku. Wybiegłam natychmiast, pewna, że korfanty miał w zanadrzu jeszcze jedną głupią rzecz do zrobienia, zanim zatrzasnął się za nim drzwi celi. Ale sprawca siedział już skuty na tylnym siedzeniu auta, to nie on podniósł Johanowi ciśnienie tak, że na zmianę bladł i czerwieniał. Bo oto przed dom pani Bożeny zajechała ciemno granatowa furgonetka na warszawskich blachach, dokładnie taka, jaką opisywali sąsiedzi. Nie od razu spojrzałam na kierowcę. Byłam zbyt skupiona na posiniaczonej, ale bez wątpienia żywej pani Bożenie, która właśnie energicznie gramoliła się z fotela pasażera, opierając się na kulach. Za nią wyskoczyła bestia. Rozdział 35. Gdyby ktoś mi powiedział, że sprawa zaginięcia pani Bożeny zakończy się w ten sposób, nie uwierzyłabym. Owszem, starałam się zachować optymizm, trzymając się reguły, że dopóki nie ma ciała, zakładamy, że ofiara wciąż żyje, to pomaga. Ale nawet moja podświadomość i sny podpowiadały, że szukamy zabójcy i ciała. Nie postawiłabym złotówki na to, że przyjdzie dzień, kiedy będę obserwowała, jak żywa i dziarska pani Bożena, wspierając się na kuli, kręci się po kuchni i parzy herbatę. Albo że mój jedyny i bardzo niedookreślony podejrzany, będzie w tym samym czasie klęczał w salonie i szorował zakrwawiony dywan. A jednak... Romana trafiło to chyba jeszcze mocniej. Długowieczność często idzie w parze z cynizmem i podejrzewam, że w jego przekonaniu szukaliśmy mordercy, by pomścić Bożenę. Stał za mną cichy i spięty. Nie odezwał się ani słowem, gdy gospodyni zapytała go, czy woli czarną, czy zieloną. Pani Bożena niewiele robiła sobie z naszego zaskoczenia. kuśtykała po kuchni ze sztywną ortezą na lewej nodze. Dłoń oraz przed ramię otulał jej pokaźny opatrunek. Twarz i szyję miała poorane drobnymi rankami, pewnie po odpryskach szkła i tylko na czole, tuż nad brwią, widniało głębsze skaleczenie zszyte kilkoma szwami. Wyraźnie było jej głupio, że tyle czasu zmarnowaliśmy na jej szukanie, skoro, jak twierdziła, nic się właściwie nie stało, od wypadek. Zmieszana zapomniała o herbacie, chwyciła ściereczkę i butelkę lizolu, po czym zaczęła pucować blat, który już wcześniej starła, ale chyba nie dość dokładnie jak na własne standardy. To tylko tak źle wygląda, zapewniła, dezynfekując stół. Szczerze mówiąc, nadal nie do końca rozumiem, na co to właściwie wygląda, przyznałam. Może opowie nam pani wszystko po kolei? Tak, to chyba najlepsze rozwiązanie, powiedziała i nabrała powietrza, jakby szykowała się na bardzo długą opowieść. Wszystko zaczęło się od Reksia, zdrobnienie od pan Kracego. To dobry piesek, ale jeszcze młody i niezbyt rozsądny, zaczęła. Jak na komendę pies zawył z wyrzutem, niby oburzony takim przedstawieniem swojej osoby. Wbiłam wzrok w wyjącą bestię, snując w duchu refleksję nad potęgą słów i rozbieżnościami w nazywaniu rzeczy. Pani Stefania wspomniała, że sąsiadka adoptowała niedawno szczeniaczka. Jesia pieseczka. Wyobraźnia podsunęła mi obraz czegoś małego, kudłatego i uroczego jamnika czy teriera, kanapowego, z zadziornego rozrabiaka. Reksio nie był jamniczkiem. Wyglądał jak krzyżówka doga i owczarka kaukaskiego, z wyraźną domieszką genów piekielnego ogara albo psa baskerwilów. Może i był szczeniakiem, ale już teraz przerastał dorosłego zmiennokształtnego wilka, a rozmiar jego łap kazał sądzić, że jeszcze urośnie. Musiał ważyć co najmniej 85 kg. Był czarny, kudłaty, zaskakująco umięśniony, a jego szczeknięcia dudniły mi w kościach. W życiu nie widziałam takiego bydlęcia. I choć dobrze mu z oczu patrzyło, mogłam sobie wyobrazić, jak niebezpiecznym połączeniem może być jego rozmiar ze szczenięcym temperamentem. Pies leżał rozwalony na kuchennej podłodze, skutecznie odcinając nas od wyjścia. Prawie na pewno nie miał złych zamiarów, choć patrzył na panią Bożenę z wyrzutem urażony za szkalowanie jego charakteru. Opiekunka rzuciła mu psie ciasteczko w kształcie kogucika i powiedziała – No, Reksiu, nie ma co się oszukiwać, przecież wiesz, że to prawda. Twój temperament i brak kontroli wpakowały nas w ten bałagan i tu nie ma co lukrować. Gdybyś mnie posłuchał, nie chodziłabym teraz o kulach, żadnych spacerów, dopóki się to nie zagoi. Pies odpowiedział przeciągłym zawodzeniem, które brzmiało jak skarga. A pani Bożena porozumiewała się z nim bez najmniejszych trudności. Pokręciła głową i dodała – no przecież nie mówię, że Toluś był święty. Daleko mu było. Stare kocisko, do tego złośliwe. Wiem, że cię prowokował, ale nie musiałeś dać się sprowokować aż tak – podkreśliła. Reksio przyjął uwagę ze wstydem, przykrywając nos w geście tak ludzkim i znajomym, że aż się uśmiechnęłam. Może i mnie udzielało się to szaleństwo? Tymczasem pani Bożena przypomniała sobie, że to ja i Roman czekamy na sprawozdanie – bo Reksio jest w temacie na bieżąco. Wie pani, jakie są koty, terytorialne i złośliwe. Toluś nie był zachwycony, kiedy przyprowadziłam pieseczka, ale cóż, Reksio potrzebował domu, a ja chciałam psa. Gdyby mi się ktoś włamał do domu, kotem go nie poszczuje. choć jak przypomnę sobie, jak waleczny potrafił być Toluś, to może i włamywacza by załatwił. Zamilkła, a oczy się jej zaszkliły, jakby ból po stracie znów dźgnął ją w serce. To była psota, która wymknęła się spod kontroli, powiedziała cicho. Nikt nie chciał nikomu zrobić krzywdy. Nie tak naprawdę. Reksio kłapnął paszczą, jakby potwierdzał, że tak właśnie było i że jest niewinny. Tolek skoczył Reksiowi na grzbiet i... No cóż, zadziałał instynkt. Morderczy. Nie sądziłam, że go mają. Tymczasem w ułamku sekundy zaczęli się kotłować pazury, zęby, wrzaski, chaos i apokalipsa. Jakby się szaleją najedli. Próbowałam ich rozdzielić, ale było za późno. Wszędzie krew, zasłony w strzępach, bo Toluś próbował uciekać w górę, ale Reksio jest naprawdę skoczny. Ah, westchnęła ciężko, a Reksio zajęczał wyraźnie zawstydzony. Czyli ślady walki w salonie to ich sprawka? Zapytałam. Pokiwała głową. Gdy próbowałam interweniować, poślizgnęłam się, balansując na kanapie i runęłam do tyłu. Utrąbnęłam o szklany stolik i na chwilę mnie odcięło. Bardzo niefortunny upadek. Rany głowy krwawią jak wściekłe, no i kolano... E, to był naprawdę pechowy dzień. Dla mnie, dla Tolusia i dla Reksia. Bo on będzie żył ze świadomością, że zabił przyjaciela. Pies zaprotestował pomrukiem. No dobrze, jeszcze nie byliście przyjaciółmi, ale potencjał widziałam, upierała się pani Bożena. Kiedy się ocknęłam, wiedziałam, że jest źle. Nie mogłam wstać. Kolano, jakby się przemieściło, ułożyło pod dziwnym kątem. Krwi było mnóstwo. Nie wiedziałam, ile mojej, a ile Tolka. Może Reksia też trochę było, bo kot miał osobowość tygrysa i bardzo ostre pazury. Gdy się ocknęłam, Toluś już nie żył. Nic nie mogłam zrobić. Dokończyła szeptem. Po kilku sekundach wróciła do opowieści. To było przerażające. Nie mogłam się ruszyć, sięgnąć po apteczkę. Bałam się, że się wykrwawię. Uniosła rękę z opatrunkiem. Wołałam o pomoc, ale Stefy nie było, a u Szczawików grała głośno muzyka, czyli robił jej awanturę albo tłuku i nie było szans, żebym mnie usłyszała. W tym bałaganie nie mogłam znaleźć komórki. Zrobiłam więc jedyną rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Dopełzłam do kuchni. Reksio pomógł mi ściągnąć telefon ze ściany i zadzwoniłam do Bożka. Owinęłam rękę kuchenną ściereczką i czekałam, bo wstać nijak się nie dało. Zerknęła w stronę drzwi. Wspomniany Bożydar sapał szorując dywan. Na szczęście syn uwinął się szybko, bo zastałby w domu Reksia w rozpaczy. Martwego kota i równie martwą matkę. Podsumowała pani Bożena. Jak dostał się do środka? Zapytałam. Pani Bożena wskazała kuchenne drzwi. Wybił szybę, skaleczył się, bo też żaden z niego włamywacz, zero praktyki. Krzyczałam, żeby owinął rękę szalikiem, ale nie słuchał. Pani Bożena pokręciła głową z westchnieniem, jakby w równym stopniu kwestionowała rozsądek syna i opanowanie psa. W spokoju dobiegło sapnięcie Bożka, który nie komentował, ale miał widać dosadną opinię na temat słów matki. Uparł się, że musimy jechać na ostry dyżur, choć mówiłam, że wystarczy zajrzeć do jemioły, ale nie, musi być lekarz, bo jemioła nie zrobi operacji. Próbowałam mu wytłumaczyć, że operacja nie będzie potrzebna. Ale przecież skąd ja mogę wiedzieć? Medycyny nie kończyłam. Jemioła też nie, dodała z przekąsem i spojrzała w stronę drzwi. Głośniej dorzuciła. I co? Żadnej operacji nie potrzebowałam. Wystarczyło nastawić kolano i opatrzyć skaleczenia, czyż nie? Tak, mamo, odkrzyknął Bożyder z rezygnacją. Wcześniej kazała mu pani pochować kota, zapytał Roman. No przecież nie mogłam go zostawić w domu na Bóg wie jak długo. Oczywiście. Na swój sposób było to logiczne. Może jej obawiała się, że się wykrwawi, ale nie na tyle, by nie zmusić syna do wykopania dołka w ogrodzie czy posprzątania szkła. Nie miałam wątpliwości, że... Próbował protestować, używał rozsądnych argumentów, ale koniec końców się poddał. Sprzątanie trwało krócej niż kłótnia z matką. Nie przyszło mi do głowy, że Stefcia wróci wcześniej i narobi zamieszania, wezwie namiestniczkę o panu nie wspominając. Spojrzała na Romana i zaczerwieniła się po czubki uszu. Nawet nie sądziłam, że wiedziała, że pracowałam kiedyś dla wampirów. Dodała. Nigdy się tym nie przechwalałam. Zapewniła. Byłem z Dorą, kiedy dostała wezwanie, wyjaśnił Roman spokojnie. No tak tyle zamieszania, aaa, i taki bałagan w mieszkaniu, westchnęła. Chciałam zmyć krew z podłogi, ale Bożek już nie pozwolił. W kółko powtarzał, że musimy jechać do lekarza. O, bogowie, słyszałam w wyobraźni tę rozmowę i moje współczucie dla mężczyzny rosło. Nie pomyślałam, że ktoś zauważy, że mnie nie ma, przyznała. Pani Stefania się zmartwiła, bo nie odbierała pani telefonu. Nie miałam komórki, a numerów nie pamiętam, powiedziała pocierając strób na nosie. Cieszę się, że choć tu się wszystko dobrze skończyło, stwierdziłam. A pani mi powie, czy ja dobrze widziałam, że aresztowaliście tego łajdaka Szczawika? Wreszcie złożyła na niego skargę? Zapytała pani Bożena. Kolejny akt tej osobliwej historii. Niestety nie zdążyła. Zabił ją. I upozorował miejsce zbrodni tak, jakby obie panie padły ofiarą tego samego sprawcy, odpowiedziałam. Mnie? Ale przecież ja żyję. Niestety pani Malwina nie miała tyle szczęścia. Kanalia! Mówiłam jej tyle razy, że jeśli mu pozwoli, to ją w końcu zabije. Ale siniaki znikały za szybko, a ona kupowała te jego przeprosiny. Pani Bożena pokręciła głową ze smutkiem. Mogłam go reksiem poszczuć. Reksio zawarczał, jakby również żałował, że nie rozprawił się z sąsiadem, kiedy był jeszcze czas. Ale macie go, prawda? Nie wywinie się, Bo ja będę zeznawać, jak trzeba. Stefania na pewno też. Dodała, nie pozostawiając sąsiadce wyboru. Odezwiemy się, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dostanie tę samą propozycję, co każdy proces albo przyznanie się do winy i wyrok. Ale dowody mamy mocne, więc nie wróci do sąsiedztwa. Szkoda, Malwinki. Trzeba będzie pogrzeb zorganizować. Nie miała dzieci. Pokręciła głową. Czy zostawiła testament albo wskazała kogoś z rodziny do kontaktu? Zapytałam. Ma siostrę w Trójprzymierzu. Zadzwonię do niej, powiedziała. I to był koniec. Podczas gdy pani Bożena opowiadała mi najdziwniejszą historię morderstwa, którego nie było, a które i tak doczekało się na śladowcy, jej syn wysprzątał salon. Zwinął dywan, bo nie dało się go już uratować, choć pani Bożena zapewniała, że wystarczy trochę sody. Zdjął pokrycie kanapy, pozbierał szkło, resztki mebli i bibeloty. Tak w ogóle to dziękuję, powiedział widząc, że się rozglądam. Za co? Mama mieszka tu sama, dobrze wiedzieć, że ktoś ma na nią oko. Proszę podziękować pani Stefani, to ona wszczęła alarm i skróciła pobyt w sanatorium, żeby sprawdzić, czy z pana mamą wszystko w porządku.